Naszym rozmówcą jest pan Marek Luty, hodowla roślin strzelce, uczestnik konferencji Eurożepak 2016 w Minikowie. Miałem okazję obserwować, że jest pan aktywnym uczestnikiem tej konferencji. Z zainteresowaniem wysłuchiwał pan yy, wypowiedzi rozmówców. Chciałem Pana zapytać, jak Pan ocenia tą konferencję, to co się przed chwilą zakończyło? Uważam, że ta inicjatywa dobrze, że się odbyła, ponieważ jest to taki głos, głos całego środowiska rolniczego. I to nie tylko naszego polskiego, ale i był głos międzynarodowy przez reprezentantów kilku ważnych krajów Unii Europejskiej. No, wszyscy wspólnie podkreślamy, że jednak brak zapraw neonikotinoidowych w rzepaku jest problemem. i Jest problemem wpływającym na efektywność produkcji rzepaku i środowisko chciałoby, żeby te zmiany były i postulaty środowiska w jakiś sposób uwzględnione w decyzjach Komisji Europejskiej, która na okres dwóch lat zablokowało możliwość stosowania zapraw z tymi środkami. W świetle rozmów, które tutaj zostały e, przeprowadzone opinii perspektywa zmian no, wydaje się na razie dosyć odległa, ale uważam, że jeśli by tego spotkania nie było i branża by milczała e, to perspektyw nie byłoby w ogóle a tak być może uda się przekonać i, i środowisko e, polityczne, Komisję Europejską Radę, e, jak i e, oponentów tutaj przede wszystkim lobby e, pszczelarzy e, e, Greenpeace i środowiska związane z ochroną środowiska, że zaprawy to jest bardzo logiczna alternatywa dla masowej ilości środków insektycydowych, które w tej chwili w formie oprysków są stosowane na polach rzepakowych. I zaprawy jako precyzyjne dawkowanie, małe ilości, tak jak tutaj podkreślono, że właściwie powierzchnia pokryta zaprawą w przypadku stosowania nasion zaprawionych, to jest 25 m2 na hektarze, a w przypadku oprysków tradycyjnych, no to jest hektar w 100% pokryty środkiem chemicznym. No to jest ogromna dysproporcja i uważam, że te argumenty powinny być brane pod uwagę. Głos środowisk naukowych, tutaj profesor Rówczyński, profesor Batkowiak-Broda, no też słusznie zauważali, że nie ma jednoznacznych dowodów świadczących o tym, że stosowanie neonikotinoidów jako środka czynnego w zaprawie rzepaku o ma jakiekolwiek szkodliwe znaczenie działanie na populację pszczół. No trzeba dużo pracy i naukowców i środowisk rolniczych, żeby te argumenty zostały usłyszane i zrozumiane. Problem jest w tym, że m, mnie się wydaje, że w momencie kiedy zapadła ustawa o tym, żeby nie stosować neonikotynoidów, to tam nie było rolnika. Takie mam wrażenie, że żaden rolnik w tym nie uczestniczył, który oddałby swój głos, który by uświadomił komisji, że, że, że oni się mylą. Wesprę tutaj tą swoją wypowiedź wypowiedzią pana Zbigniewa Kaszuby z Czuchowa, przewodniczącego grupy producenckiej ROLA, no, który wyraźnie stwierdził, że był w ludwiskafem na terenie Niemiec i on widział wszystkie badania, które są i no niczemu nie szkodziły. Co pan o tym myśli? Hmm. Być może, ale to jest taka moja prywatna o, opinia, tak. być może ten, nie było mówione to jednym głosem, tylko było osobne informacje od koncernów produkujących środki chemiczne, osobno od różnych stowarzyszeń rolniczych. Być może nie było to na tyle skoordynowane jak głos drugiej strony, pro tak zwanej no, ekologicznej, e, która też ma dosyć spore przybicie do opinii publicznej. I to, co też tutaj było podkreślane, że dużą rolą środowisk rolniczych jest przekonać opinię publiczną, że mądrze stosowane środki ochrony roślin w żaden sposób nie wpływają negatywnie na to środowisko, a wręcz przeciwnie, zwiększają na przykład wielkość pożytku dla pszczół, jakim są plantacje rzepaków. Więc to, są, to jest system naczyń połączonych, ale trzeba mówić wyraźnie, jednym głosem mieć jedno wspólne stanowisko. Druga sprawa, być może ta decyzja, która zapadła kilka lat temu, zaskoczyła trochę całe środowisko i stąd też ten chaos informacyjny, być może stąd brak jeszcze było możliwości przedstawienia badań ukierunkowanych pod właśnie obalenie tej tezy związanej ze szkodliwością nikotynoidów. No takie trochę jest teraz gdybanie. Decyzja zapadła, no w jaki sposób trzeba na nią re reagować. Co jest robione od kilku lat? No przykładem są derogacje w niektórych krajach, tak jak teraz słyszymy, że i Finlandia i Dania na rzepak o już mają zgodę, a są to kraje, w których ochrona środowiska ma bardzo duże znaczenie także dla opinii publicznej, więc wydaje mi się, że są argumenty, trzeba mówić, być może metodą zdartej płyty, z uporem maniaka powtarzać, że są metody ochrony roślin, które nie są inwazyjne dla środowiska i nie szkodzą też populacjom pszczół w którymś momencie odniesiemy ten pozytywny skutek. A jak Państwo sobie radzicie jako hodowla roślin strzelce na rynku rzepaków w tej chwili, no w takiej sytuacji jaka jest aktualnie? No stosujemy do zaprawiania rzepaków te produkty, które są dopuszczone do obrotu. No nie, my nie mamy żadnej możliwości stosowania jakichkolwiek innych środków. My sobie zdajemy z tego sprawę, nasi klienci też sobie zdają sprawę, że te zaprawy nie chronią przed szkodnikami oni są niestety zmuszeni do samodzielnego, monitoringu pojawiania się szkodników i stosowania zabiegów dolistnych. Kwestia jest, jest tego typu, że dopóki nie ma legalnej alternatywy, nic się nie, nie, da, nie da w tej kwestii zrobić.